Nowiny 19 tygodnia 2015 roku, oczywiście nowiny Wiki Radia, przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną w studiu Marek Mazurkiewicz. Witam. I przez Hangouta połączyliśmy się dzisiaj aż z trzema osobami. Jest to Kasia Krzewina, witaj Kasiu. Cześć. Jest z nami również Olga, po raz pierwszy, więc Olga Woj Wojdak, tak? Olga. Cześć, Olga. I Szymon Grabarczuk. Cześć. A powiedzcie nam skąd dziewczyny się łączycie z nami? No ja z Krakowa. Z Jeleniej Góry. Kasia z Krakowa i Olga z Jeleniej Góry. Za chwilę zapraszamy. Kraków, Jelenia Góra i Lublin. Szymon Grabarczuk, jak zwykle. To już chyba nie musiałem mówić, bo to już nie pierwszy raz się spotykamy. E, dzisiaj no, ta muzyka troszeczkę tak mi przypomina ten okres wyborczy, który mamy właśnie w tej chwili. E, ale o tych wyborach nie możemy mówić. Natomiast możemy mówić o innych wyborach do komitetu finansowego Wikimedia Foundation. I o tym na początku powiemy. Potem przypomnimy o tym, że trwa konkurs fotograficzny Wiki lubi przyrodę. O akcji Batuta troszeczkę opowiemy, właściwie dużo opowiemy, bo tutaj zaprosiliśmy właśnie do, do audycji osoby, które są najbardziej kompetentne w tym temacie. O konferencji Wikimedia Polska 2015, która w czerwcu się odbędzie. Zmiany w strukturze Wikimedia Foundation. Content Translation. Już mieliśmy tutaj małą pagawędkę na temat Translation przed audycją. Tydzień artykułu austriackiego, który na niedługo, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale to się dowiemy. I akcja Wikimedia Central Europe, Central and Eastern Europe, Rosja tym razem. No dobrze, no to co? Wybory do Komitetu Finansowego. Co to jest Komitet Finansowy? Szymon, opowiesz nam pokrótce. Znaczy, to jest szeroko znane światu jako FDC i pod taką nazwą też funkcjonuje w polskich wikimediach. FDC to jest skrót od Funds Dissemination Committee. To jest, jak to określił Egis Maelström, który się do tego no, do, który do tego kandyduje, to jest tak jakby finansowy steward społeczności Wikimediów. To jest komitet powołany przez Radę Powierniczą Wikimedia Foundation, czyli ten taki najbardziej taki główny organ fundacji. I ten komitet zajmuje się opiniowaniem wniosków o Między innymi o największe granty, jakie w ogóle są w Wikimediach udzielane. Tak jak Pundit napisał, który jest obecnie przewodniczącym RDC, to jest budżet rzędu 7 milionów dolarów. Niemcy ubiegali się chociażby w tamtym roku albo w tym o milion dolarów, czy, czy lekko ponad milion. Także to są olbrzymie pieniądze. Wydawane na cele takie strategiczne, długofalowe. Właści, właśnie to, to nie jednostki się ubiegają o te granty, tylko całe te organizacje. I FDC przez złośliwców jest, jest nazywany takim bacikiem Wikimedia Foundation na te nasze chaptery, dlatego że no on opiniując wnioski e, ma prawo sobie wybierać, które są lepsze, które są gorsze, które będą zatwierdzone i którym będą te granty przydzielone, a którym nie. Więc e, FDC poprawia te wnioski i na przykład się zgadza, że e, Wikimedia UK na przykład zrobi to, to i to, ale na to nie dostanie pieniędzy. No i potem, e, tak jak gdzieś tam napisał chyba w kawiarence y, według FDC, to na dobre wyszło takiej, takiemu Wikimedia UK, dlatego, że samo Wikimedia UK, UK przyznało, że faktycznie y, ten okrojony budżet był dla nich lepszy. Więc FDC tutaj występuje jacy, jako tacy specjaliści od strategii zarządzania i, i olbrzymich finansów. Czyli nie tylko to, to nie to tylko jest temat mhm. i dlatego powinniśmy chociażby Wziąć udział w tych wyborach. No właśnie, yy, czyli wybieramy osoby, które potem zarządzają pieniędzmi, które, którymi fundacja dysponuje, rozumiem. Czyli te, tak. ten budżet to jest 7 milionów dolarów, całkiem rzeczywiście sporo. Yy, tak, i... tak, tak, znaczy, tak. Wi Komisja Wikigrantów, która jest przy stowarzyszeniu Wikimedia Polska, udziela grantów pojedynczym osobom na kwotę do 1500 zł, to jest na zakup książki czy czegoś tam, to jest drobiazg. E, I takie granty trzaskamy, bo no, ostatnio w roku 70 kilka tych mm -hmm. wniosków było. 75 zdaje się. E, natomiast tutaj jest, y, są dużo bardziej zaostrzone kryteria i też no, w ogóle rozmowa o tym jest dużo na dużo wyższym poziomie, bo, bo y, Tutaj już walka idzie na, na noże. To są, no tak jak powiedziałem, bardzo poważne pieniądze. No nie na noże, ale raczej na, na papierki, ja bym powiedział. Papierem tak, też tak, można tak, się tak. skaleczyć. Tak, no, takie papierkowe noże mimo wszystko, bo tutaj jeżeli zrezygnujesz ze 100 tysięcy w te czy we w te, no to może zaboleć jednak. Bo obciąć finansowanie na przykład trzeba by zwolnić pracowników, no tak. No i to mhm. są już poważniejsze sprawy. No dobrze, no ale to w takim razie powiedz nam, na kogo mamy głosować, bo to tak jest mhm. zazwyczaj, że e, skoro nie wiemy, a mamy mało czasu na to, żeby zagłosować, no to potrzebujemy jakiegoś przewodnika w tym... E, mało czasu, znaczy jeszcze jest dzisiaj i jeszcze jutro e, głosowanie. E, Kandyduje, zdaje się, 11 uczestniczy, przez... jakoś tak. Albo patrzę na złą listę, bo widzę jakąś listę z 21 osobami, ale może patrzę na złą podstronę. Nie, to, to, to jest znacznie krótsza lista. Kandyduje okay. e, kilkanaście osób. E, około 10, kilkunastu. A, ok, chyba widzę. I e, między innymi e, nasz Michał Włóczyński. E, I matematyka tego głosowania jest taka. Nie liczą się głosy neutralne, liczą się tylko e, za i przeciw. I ci przechodzą, którzy mają najwięcej za, spośród ogólnych głosów za i przeciw oddanych na nich. Mhm. Więc jeżeli chcemy e, wersję taką szybszą głosowania, to po prostu zaznaczamy, że Michał za. No dobrze, ale, e, ale naj, najpierw powiemy, domyślnie gdzie, wszyscy są ustawieni gdzie można razu, głosować. W notatkach do naszej audycji jest link prowadzący do tych wyborów. Strona jest częściowo przetłumaczona, ale jeśli ktoś zna język angielski, to lepiej sobie włączyć w stronę po angielsku. No i tutaj jest informacja dla głosujących. Też nie w całości przetłumaczona, ale chyba myślę, że to wystarczy. Dzisiaj po audycji chyba zagłosuję, jeśli jestem uprawniony. A właśnie, kto jest uprawniony w ogóle? To znaczy uprawnienie jest dosyć niskie, także tam yy, nie mam tego przed oczami, ale to jest to jest jakieś tam kilkadziesiąt edycji przez ostatnie pół roku czy coś tam, to, to, jest, to jest naprawdę niewiele. 20 edycji yy, na pomiędzy 15, 15 października. Do, do, do, do, do 20 edycji pomiędzy 15 października i 15 kwietnia 2015 oraz co najmniej 300 edycji przed 15 kwietnia 2015. Gdziekolwiek? 15, Tak, gdziekolwiek. Tak, tak, chyba tak, ale to, to możesz sobie doczytać. Na pewno jesteś, Ty na pewno jesteś tam. Zresztą wszyscy Wy jesteście, z którymi teraz sobie rozmawiamy tutaj. No to trzeba bo zagłosować. Bo wymagania tak. są naprawdę niskie i one są zaporowe przed, przed naprawdę totalnymi niubiami. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, to są właśnie te dwie opcje do zagłosowania. Albo zostawiamy na neutralny, tak jak jest domyślnie, wszystkich i tylko przesuwamy o jedno oczko przy Michale z neutralnego na za, a jeżeli chcemy troszeczkę bardziej mu udzielić wsparcia, to wtedy ci, którzy nam się mniej podobają przeciw, ci, którzy się bardziej podobają za, czyli na przykład tutaj sugeruje Michała, no bo wspieramy swoich własnych kandydatów. Zresztą wszyscy wspierają własne. No Michał Buczyński, tak. tak. Michał Buczyński jest w naszym stowarzyszeniu już od lat. Dużo dobrego wnosi do stowarzyszenia. Myślę, że warto rzeczywiście zagłosować na Michała na pewno. A ktoś jeszcze z naszych, że tak powiem? Yy, na tym, na... na, na yy, Nasz profesor? Nasz profesor, nikt. Więc to akurat tylko tylko jedno jego. Chociaż tam są faktycznie też znajomi z e, Wikimedia Central i Eastern Europe, ale e, z Polski tylko. On. E, no też są e, równolegle do wyborów do FDC wybory na rzecznika tego FDC. E, I tutaj jest kolega z Ukrainy. E, jest dwóch kandydatów, w tym właśnie kolega z Ukrainy. To tam też możemy oczywiście na, na nich głosować. E, przy czym tutaj już tak nie że tak powiem, no nie polecam. A żadnego z tych kandydatów tutaj już zostawiam zupełnie do wyboru. Głównie no. mi chodzi o to, żebyśmy pomogli Michałowi, żeby się nie okazało, że Polacy znowu wykazali brak solidarności i nie zagłosowali, bo w ogóle to ich nie, nie interesowało. Bardzo mnie niepokoi takie podejście yy, i mówi, że to jest powszechne, że, <śmiech> <śmiech> sorry, że wszyscy głosują na przedstawiciela swojego kraju. Yy, mm -hmm. wydaje, no, znasz innych jakichś? No właśnie nie znam i dlatego się mocno waham, czy warto w tej sprawie głosować. Ty, Szymon, rozumiem, znasz tych ludzi i uważasz, że Michał byłby najlepszy z nich? Czy yy, uważasz, wiem, że... Wiem, że kilka osób z tych głosujących, z tych kandydujących, yy, to są Newbie. Aha. Tak powiem, oni tam mają, nie wiem, 500, maksymalnie 1000 edycji. I kandydują yy... na, takie, na takie stanowisko? A dlaczego by nie? Okej. Okay. Wiesz, wymogi są niskie. Natomiast wiem, że Michał po pierwsze jest związany z branżą bankową, po drugie jest wikimedianinem od dekady, zna i zarządzanie grubymi pieniędzmi, i strategię stowarzyszenia, jest na międzynarodowym poziomie Wikimediów od już ładnych kilku lat, kiedy była inicjatywa Wikimedia Chapters Association, to on tam był naszym polskim delegatem do tego i potem zresztą został wybrany też jakimś chyba członkiem rady tego WCA, które swoją drogą potem się nie udało, ale, ale już od ładnych kilku lat jest na takim międzynarodowym forum znany i szanowany na tyle, że, że właśnie daje się mu głos no, jako jeden głos ta... przed wieloma innymi y, y, wolontariuszami i takie argumenty mi się podobają. No, świetnie, zareklamowałeś, dzisiaj wchodzimy i głosujemy. Ciszy wyborczej nie ma w tym wypadku, więc można do ostatniej chwili głosować, pewnie do 23.59, jak znam życie, ale według jakiego czasu. To ciekawe. No to są szczegóły, może już nie wchodźmy w to. Tak, tak to, już, to już na pewno gdzieś tam jest to napisane. Można doczytać też. Większość jest przetłumaczona z drobnymi błędami, albo jak to Szymon mówi, nie drobnymi, tylko bardzo poważnymi. Także niektóre rzeczy rzeczywiście nie powinny być tłumaczone, tak jak nazwy tych instytucji, czy FDC właśnie, to, to chyba trudno dosyć przetłumaczyć na polski. Zresztą nie powinno się chyba Wikimedia Foundation też nie życzy sobie, żeby być tłumaczone na, na nie inne języki. tylko to, żeby nie życzyć, tylko po prostu jaki jest uzus? Uzus jest taki, że nie, nie tłumaczy mnie tego. No, tak jak nazwisko Skoro nie uzus jest taki, to w mm -hmm. takich tekstach. Tak. Ale no, według mnie to jest drobiazg, tak naprawdę do umówienia z kilkoma osobami. Zresztą, jeżeli już to jest temat, to na osobną dyskusję. No to łatwo to poprawić. W każdym razie tutaj w tym tłumaczeniu tak. można to zrobić. FDC i, i Ombudsperson. Czyli no można, można to przetłumaczyć, znaczy przywrócić brak tłumaczenia w tych wypadkach na przykład w tym tłumaczeniu, które tutaj jest. No więc zachęcamy do wybory, do komitetu finansowego tak to się tutaj nazywa. A za tydzień będą jeszcze wybory do Rady Powierniczej, to o tym powiemy osobno. No, mam nadzieję, że zdążymy i, i, i zachęcimy też... Link, e, za tydzień. Tak, link do y, głosowania, czy do tej strony, no, jest jak zwykle skomplikowany, nie ma nic prostszego, jak tylko wejść na stronę notatek a naszej audycji Sam dzisiejszej... link do głosowania na pewno na szczęście nie jest tak bardzo i to też ewentualnie możemy gdzieś go podać. Takiego do, do bez, już bezpośredniego do zagłosowania. A, do samego głosowania. No przydałoby się, żeby właśnie to były proste linki. No żyjemy, kurczę, w dobie linkowania i to powinno być dosyć łatwe. Jest, jest, jest. Tutaj dla w informacji, dla głosujących jest takie coś nieprzetłumaczone właśnie. Go to the secure poll voting page. I to jest... No tak, e... no to jest meta.wikimedia.org slash wiki special Dwukropek z jakiegoś No, wouc tak, wouc no, no to, weź wouc, weź to weź to powiedz wouc. przez radio, żeby ktoś to zapamiętał, na przykład, albo komuś przez telefon przetłumacz. No. Zapraszamy, oh, zapraszamy, nie są na radio, bo... zapraszamy. Zapraszamy na stronę Nowinwiki Radia. Tu jest link, klika się i się wchodzi po prostu w ten sposób. Dobrze, zamknijmy ten temat. Za tydzień opowiemy o kolejnych wyborach, które nas czekają. One już trwają właściwie chyba, tak? Też? Te kolejne wybory rósł za tydzień. Aha. Konkurs Wiki lubi przyrodę. Rozpoczął się 1 maja. Informujemy o tym, że to właśnie teraz należy przesyłać te zdjęcia, które, które mogą wziąć udział w konkursie, ale również wzbogacą nasze repozytorium, czyli Wikimedia Commons. Czy wy już coś wysłałyście, dziewczyny, na, te, na ten konkurs? Olga? Nic, o najbliższy Karkonoski Park Narodowy to jeszcze nie został odwiedzony przeze mnie w tym roku. Ale to nie musi być w tym roku. No tak, ale zeszłego nie mam. Nie, nie fotografuję tak z pasji. Hmm, aha, dobrze. A Kasia? Znaczy ja mam plany co do zrobienia zdjęć na Commons, ale naprawdę obecnie nie mam czasu nawet na zrobienie tygodnia tematycznego, więc na robienie zdjęć tym bardziej, nie tym bardziej że mi się teraz popsuła matryca w aparacie, więc nie dam rady. Mhm. No. Techniczny problem. A Szymon? Ja konsekwentnie mówię, że nie biorę udziału w tego typu akcjach. nie jestem fotografem, ani fotografikiem. O. Nie znam się na tym, skupiam się na tym, na czym się znam. To rzadkość chyba w dzisiejszych czasach, każdy ma aparat przy sobie. <laughs> Mam to... aparat, ale nie używam go to w takich, takich celach. To znaczy... Nie, nie publikuję sobie tych zdjęć, które popełniam. Mhm. A Marek w takim razie, jak już wszyscy, to wszyscy. Ja jeszcze nic nie wysłałem, ale być może coś zrobię, chociaż wątpię, żeby to gdzieś wyżej przeszło. Ja tak właśnie myślę, że, że to jest dobry moment, żeby mobilizować ludzi do pomyślenia o tym, żeby robić zdjęcia, które właśnie będziemy wysyłać do Wikimedia Commons przy okazji być może takiego konkursu. Ja bym pewnie nie wysłał swojego zdjęcia, gdyby nie to, że byłem w takim rejonie i, i, i zrobiłem takie no, trochę kiczowate zdjęcie, ale, ale myślę, że ładnie oddaje charakter tamtego rejonu, w którym byłem. No i trochę mnie to mobilizuje, żeby za tydzień na przykład wybrać się do Puszczy Kampinoskiej, o której nie byłem już od wielu, wielu lat, a jest pięknym miejscem, gdzie można naprawdę spędzić przyjemnie niedzielę. I pewnie w związku z tym wezmę ze sobą aparat i może wybiorę się o świcie na przykład, żeby, bo o świcie no, można różne ciekawe rzeczy sfotografować w ciekawy sposób. A konkurs e, trwa do 31 maja. Są nagrody przewidziane. Największą nagrodą według mnie jest to, że nam się wzbogaci e, commons po prostu, czyli miejsce, z którego możemy czerpać te zdjęcia i potem z nich korzystać. Także zapraszamy, link też jest oczywiście w notatkach, ale tutaj jest dosyć łatwy do zapamiętania wikiprzyroda.pl, także możemy go przez radio powiedzieć, może ktoś wejdzie w ten sposób. No dobrze, to wracamy do akcji, o której mówiliśmy rok temu, o której zaczęliśmy mówić tydzień temu, bezwzględnej akcji troskliwego uźródławiania tysięcy artykułów, czyli batuta. Co to jest batuta, to chyba już wszyscy wiedzą. Może pokrótce przypomnę, że chodzi o hasło, które e, zaistniało w Wikipedii już dosyć dawno temu, e, okazało się fałszywym, e, fałszywą, e, fałszywym, fałszywym hasłem, czyli stworzonym w ogóle przez kogoś, kto e, dosyć się natrudził nad tym, żeby, żeby podać źródła, żeby podać odnośniki różne to był bodajże zdjęcie, jakieś nawet. zdjęcie nawet, tak, ulica była batuty też chyba I, i, i potem się to wszystko wydało oczywiście i media zrobiły z tego... Znaczy ta ulica, ulica to była wtórna rzecz Aha. w Warszawie, tak? że Aha. rada jakiejś dzielnicy zobaczyła, że to jest osoba związana z jej dzielnicą i wzięli sobie, właśnie zrobili ulicę jakby na cześć tej osoby to nawet lepiej to wygląda w takim mm -hmm. razie. Właśnie tak to wyglądało. Nie wiem, jak to wyszło, że, że to był Hawks, ale no... No i potem musieli zmienić z powrotem nazwę, czy nie? Czy została? A czasem ta ulica teraz się nie nazywa po prostu Batuta? Aha, może. Ja, nie wiem, bo, no bo tak... dwa razy, to nie, to nie wiem. Ale... Jak jak nie mówi. To, aż... to jest ulica Batuty, z tym, że to jest ulica takiej batuty, którą się e, trzyma mm -hmm. to jest ulica batuty na osiedlu, nie, nie pamiętam jak to się osiedla nazywa, ale to jest, to, tam są takie muzyczne nazwy i to nie, nie znaczy batuty w sensie nazwiska, tylko batuty w sensie przedmiotu a tabliczka uliczna była przeróbką, prawda? dobrze kojarzę, w sensie fotomontaży. tabliczka uliczna jest oryginalna tak, ale tam było znaczy dopisane jak się wydaje yy, ale tam było dopisane na którymś zdjęciu Henryka, tak? Yy. To w takim, razie to akurat było przeróbką Mhm. No każdy... Napis tutaj był oryginalny właśnie o to chodzi, no że właśnie. nawet takie drobiazgi zostały wykorzystane i trudno było to do tego dojść, że to jest w ogóle zmyślone, ale ludzie już doszli do tego i to był rok 2007, 2008, 2006, gdzieś koło tego. Dawno, dawno temu. No i ciąg dalszy tej historii jest taki, że no oczywiście media to rozdmuchały bardzo i potem Mimo, że akcja już dawno wszyscy wiad wiadomo było o co chodzi, no to jednak media ciągle przypominały, a te, a batuta, a co to jest batuta w takim razie. No i wikipedyści postanowili zrobić bezwzględną akcję troskliwego uśródławiania tysięcy artykułów, żeby mówić właśnie raczej o tej akcji niż o tym haśle. I chyba to się udaje, wydaje mi się, bo, bo akcja cieszy się dużym powodzeniem, a przy okazji zwraca uwagę mediów na to, o co nam chodzi, czyli właśnie na to, że każdy może edytować i każdy może uźródłowić artykuł i w ten sposób unikamy takich sytuacji jak w przypadku tamtego hasła. A jakie są wyniki tej akcji w tym roku? Bo... To może przytoczę je w jakby kontekście historycznym, dobrze? Pierwsza akcja, do której się dokopałam, to była akcja Armia Batuty i wtedy, znaczy już nie ma tej strony, jedyne jakie wyniki mamy, to są zrobione przez przykute i to jest na Commons, także tylko stąd wiem, to było ponad 1000 artykułów, tak drobno ponad 1000, potem już w 2011 mieliśmy pierwszą batutę taką jak teraz i to było 501 artykułów, także no o połowę mniej niż wtedy w Armii Batuty. Potem była przerwa i dopiero w 2014 zorganizowałyśmy z Olgą i też ze Sławkiem Borowiczem, no powiedzmy drugą edycję batuty i wtedy było 757 artykułów, a w tym roku rzeczywiście zrobiliśmy ponad 1000 i to było 1272 artykułu, także najwięcej w historii. No jak to się stało, że teraz było więcej? Masz jakieś pojęcie? Ja myślę, że jest to wina, powiedzmy, Omrona, bo on sam zrobił 552 artik. no tak. Więcej niż zrobiliśmy wszyscy w 2011 roku. A oprócz tego wywiązała się tutaj taka mała... jakby um, to powiedzieć... Um, zaczę zaczęto po prostu konkurować o te nagrody, bo w tym roku mieliśmy nagrody rzeczowe, i myślę, że to mogło podnieść tutaj poprzeczkę. No i też drugie miejsce, czyli mój chłopak, to wiem, jakby z pierwszej ręki, tak, robił to tylko i wyłącznie dla takiej dumy, powiedzmy, żeby być lepszym od Murona. No ma drugie miejsce, ale jakby takie, wiecie, o co chodzi, mhm, takie po prostu... Duch jakby... rywalizacji. Tak, dokładnie, dokładnie. To, to tutaj myślę, że, że było tym powodem, dla którego mamy aż tyle artykułów zrobionych. No to fantastycznie, bo to wszystkim przynosi tylko e, korzyści. A jakie są nagrody? Jakie były nagrody? Olga, powie? Tak, tak. Nagrody były w wysokości, zależnie od miejsca, do 300 zł, 200 i 150 to dowolne nagrody służące do edytowania wikipedii. To Książki, czasopisma, prenumeraty z wikipedystów, którzy zajęli główne miejsca już tak dwa dni po. Odpowiedziało mi czterech, czyli jeden mhm. jeszcze nie nawiązał ze mną kontaktu, czyli widać, że jest bardzo duże zainteresowanie akcją. Mhm. To jest Wy, wy, wybór nagród, tabelka, a niestety jeszcze nikt się nie wpisał, nie wiem dlaczego. Bo oni po prostu tego nie wiedzą, wiesz, to, to jest normalne, także się nie przejmuj. Tak, wysła, wysłałam, wszystkim wysłałam linki już dzień po. Może zainteresowanie z nagrodami, może tak się śpieszą, że nie wpisali po prostu. No ale to już kwestia jest formalna tylko, żeby tam coś wpisać, tak? wybrać tę nagrodę. No ale to fajnie, że tak, że takie niewielkie w sumie nagrody, no bo co to jest tam, jakieś takie drobne kwoty, że tak powiem, ale, ale ten duch rywalizacji rzeczywiście pobudza nawet coś no. takiego. E... Znaczy ja, jeśli mogę, to no. podkreśliłabym to, że na jednego uczestnika mieliśmy 42 artykuły, jakby zrobione, co jest w ogóle niesamowitą sprawą. Tym bardziej, że właśnie, tak jak tutaj się dowiedziałam, już powyżej 10 artykułów dziennie to było ciężko robić. Także to jest duża sprawa. Jak sobie policzyłam, jak to bez Omrona wychodzi, bo on wiadomo, że podniósł tutaj hmm. średnią, to jest to około 25 artykułów na osobę, znaczy powyżej 24 tam z hakiem. No to teraz Gdy... Omrona powinniśmy zaprosić na szkolenie, to znaczy, żeby nas przeszkolił, jak szukać, jak uśródławiać artykuły Gdy, w takiej ilości. No On właśnie. po prostu jechał y, całe województwo te, te mm, miejscowości i to rzeczywiście są artykuły, które można szybko zrobić, bo tam wystarczy po nie wiem, po dwa y, z, ty, z tej samej jednej bazy danych, y, po prostu tylko dodawać przypisy, praktycznie te same i to akurat szybko idzie, a jak masz się większe artykuły, yy, tak jak na przykład właśnie Batusaurus, to wiem, że miał yy, artykuły o zespołach progrokowych, no to to już było trochę gorzej, tak, bo trzeba było się dokopać do różnych yy, czy wydawnictw muzycznych, czy w ogóle do, do płyty, no w ogóle było trochę ciężej, tak, więc to mhm. jest też specyfika tego, jakie konkretnie artykuły się robiło w tym danym no właśnie, a Omron może będzie na w Gdańsku na, na naszej konferencji? Tak. Będzie? Chyba nie. Może by go zaprosić? O... Ja, nie, ja nie znam go nawet, nie wiem kto to jest w sumie, tak wydaje się, że to jest nowa osoba u nas. No to trzeba będzie do niego napisać w takim razie. Zobaczymy. Zaraz zobaczymy, może nam coś opowie albo podczas konferencji, albo może tutaj w radiu, no zobaczymy skąd jest w ogóle, bo to tak trudno, ale może się udało mówić, zobaczymy, zaraz spróbuję do niego napisać po audycji. No bardzo fajna ta akcja, ładnie opracowana jest wyniki tego konkursu. Dziękuję. I to naprawdę zachęca, jeśli jest to jasno i przejrzyście rozpisane wszystko. Także tutaj duże brawa dla, dla Ciebie, Kasiu, przede wszystkim. Olga też tutaj chyba brała udział, tak? W tym... Tak, Olga to w ogóle... Yy, ja chciałam też bardzo podziękować właśnie Olze i Sławekowi, bo Sławek zrobił tę całą techniczną mm -hmm. rzecz, czyli poszukał wszystkie artykuły, a Olga koordynuje nagrody, także no, ja sama bym tego nie zrobiła, tak, wiadomo, bo to jest akcja właśnie do robienia w trójkę, do organizowania i właśnie tutaj przede wszystkim Sławkowi i Oldze należą wielkie brawa i w ogóle ozłocić to mało. No, no dzięki, fantastycznie. Uzupełnianie tabelek to jest szczerze mówiąc bardzo przyjemna praca i rozsyłanie do ludzi. Można poznać na przykład nazwiska niektórych wikipedystów, już nie są tacy anonimowi, bardziej to tak ludzko wtedy wygląda. No tak. No to fajnie, no to fantastycznie. Czyli rozumiem, że rozpędu nabieracie w przyszłym roku. Będzie kolejna akcja. No zobaczymy, ale myślę, że chyba raczej tak. Czyli przyjemnie było, bo to generalnie też o to chodzi. Wiele osób mówi, że o, ja już jestem zmęczony po tej tegorocznej akcji, już mam tego dosyć, już w przyszłym roku nie będzie, albo się zastanowię. U was tego nie ma. Rozumiem, że jesteście pełne zapału. tak. Nie, nie, ja nie mówię o tej akcji, tylko o różnych akcjach. Jeśli ktoś coś próbuje zrobić i, i, i nie ma pomocy na przykład, Tutaj na przykład na Powiślu była taka akcja powiślenia, którą animowała jedna osoba i ta jedna osoba chodziła od instytucji do instytucji, od sklepu do sklepu, od kawiarni do kawiarni, żeby zachęcić, żeby taką akcję takiego pikniku wspólnego na Powiślu zorganizować. No i była tak wyczerpana po tej, po tej akcji, że już po prostu miała dosyć i powiedziała, że już koniec, już więcej tego nie zrobi. Także siła jest właśnie w tym, żeby kilka osób się zajęło i podzieliło pracę. Jak u was to było? Czy każdy z was jakoś sam wpadł na to, co może zrobić? Czy jakoś było zarządzanie tą, tą pracą? Czy było, powiedzmy, centralne zarządzanie, bo jakoś tak wyszło, że chyba przejęłam spodnie w tym roku. W zeszłym roku było inaczej trochę. Tak bardziej z, y, jakby wspólnotowo to robiliśmy. A w tym roku y, no powiedzmy, że, że ja tutaj przejęłam pałeczkę i po prostu było delegowanie uprawnień. Tak? Y, Olga wiedziała od początku, czym ma się zająć, Sławek też wiedział od początku. Wiedzieliśmy, jakie będą terminy. Wiedzieliśmy, do kiedy, co trzeba zrobić. Y, jakby ja się zajęłam też tą kwestią promocyjną y, akcji. Także no, Myślę, że tak bardziej z punktu widzenia zarządzania mm -hmm, i Może to też jest ten sukces właśnie w tym razie. No, a gdzie się nauczyłaś tego zarządzania? To, to, to tak samo. A bo być na studiach miałam taki a. przedmiot po prostu zarządzania. No i w dodatku wy, wyjęłaś z niego coś, to znaczy dla siebie, tak? Nauczyłaś się go. <śmiech> bo to, że się ma na studiach, to nie, niekoniecznie potem się stosuje. To nie, bo do... siedzę tam ileś godzin, to chyba coś się nauczy, nie? To dobrze świadczy o tych studiach w takim razie, jak takie są efekty, no właśnie. takie akcje. Fantastycznie. To? to dobrze świadczy o tych studiach, jeżeli w efekcie <coughs>, można przeprowadzić no tak, taką no, akcję. No to można na Kraków, tak, chujutki. Aha, no to świetnie, to, to w takim razie bardzo się cieszę, składamy jeszcze raz gratulacje i no, fajnie by było przekazywać takie właśnie sposoby na organizowanie też takich akcji, bo akcja to akcja, ale, ale jak to zorganizować i ktoś będzie miał inny pomysł, to myślę, że do ciebie może śmiało się zwrócić o jakąś pomoc. Tak, tak. Ja, ja myślę, że w ogóle warto byłoby kiedyś zrobić jakieś szkolenie tak dla ludzi, przede wszystkim z wiki projektów, tak, bo ja jestem, e, powiedzmy, koordynatorem obecnie dwóch, no plus batuta, także trzech wiki projektów w tym momencie yy, i myślę, że jeżeli bym innym ludziom z projektów powiedziała, jak to robić, to mogliby to robić lepiej, mm -hmm. bo obecnie, ale no sami wiecie, jak projekty teraz jadą, nie? Na oparach. Tak, mm -hmm. zapraszamy do mikrofonu. No, właściwie, nie, właściwie nie istnieje o tym. Tygodnie, no właśnie. Tygodnie tematyczne, Botanika i kilka jeszcze innych to, to tyle. Mój chłopak teraz próbował odresaurować Wikiprojekt właśnie rok progresywny. Nie ma zainteresowania ludzi. no, no Także nie wiem, no, ja myślę może jest, to w ogóle taka forma upada. Może jest zainteresowanie, tylko nie ma jak dotrzeć do tych ludzi, którzy byliby zainteresowani, bo to no to chyba czy, trudno się jeżeli skomunikować. Jeżeli mamy tutaj kontynuować, to tak naprawdę chodzi o to, że nie, nie korzystamy z wielu dobrych praktyk, które zostały już gdzieś tam opracowane z tym, że Trzeba by było się trochę przebić przez teksty różne, często po angielsku mm -hmm, i, mm -hmm. i wtedy by wyszło, że na etapie już samej organizacji jest popełnianych sporo błędów. No, dokładnie. No i potem to po prostu nie wypala. Jeżeli człowiek sobie założy jakieś tam cele, a potem się okazuje, że te cele nie przystają do rzeczywistości, no to nie może to się udać. Mm -hmm. No dobrze, to zamknijmy już ten temat. Bardzo się cieszę i może coś z tego rzeczywiście wyrośnie, że będą, będą jakieś szkolenia, czy, czy ty byś... No bardzo, bardzo bym chciała, szczególnie jeśli chodzi o ten projekt Glam, chciałabym też pomóc im, bo widzę, że to tak jest. No właśnie, a będziesz na konferencji, bo teraz mamy mówić też o konferencji właśnie w Gdańsku. Kiedy to jest? 12 czy 14 czerwca. Ale jakoś teraz nie, się kończą zapisy. I ja się bronię wtedy, to nie. Bronisz się, żeby przyjechać. <laughs> Bronisz się do Rozumiem. No, szkoda. Powodzenia. W takim razie. Ale powodzenia. Dzięki. Będziemy trzymać kciuki w takim razie na konferencji. No, może właśnie Marek rzucił taki pomysł, żeby do mikrofonu Cię zaprosić, żebyś opowiedziała o tym, a do Warszawy się jakoś wybierasz, może? Bo to wygodniej byłoby rozmawiać tutaj na miejscu. No nie, raczej się nie wybieram. To pomyśl, to jakbyś, jakbyś miała Dobre. przy okazji była, to, to daj znać, to byśmy chętnie nagrali taką audycję, żeby opowiedzieć o tym właśnie, jak, jak zarządzać, jak tworzyć taki projekt, jak skutecznie go przeprowadzić, dobrze? Dobra. No to fajnie. Zmiany w strukturze Wikimedia Foundation. Co to takiego jest? To nie tutaj dość, jest że... znowu Szymon. Tak, nie dość, że nie wiemy za bardzo, co to jest, jak to działa, to jeszcze tam są jakieś zmiany. <głos》> no ale dobrze, znaczy, niech są. Nie wiemy, co to jest Wikimedia Foundation, prawda? No ale jak to działa, tak nie za bardzo wiem. Ja na przykład nie za bardzo wiem, jak działa Wikimedia Foundation. Wiem, że to jest fundacja. Wiemy, że tak. wiemy... jest. Ogólnie o Wikimedia Foundation może powiemy za tydzień bo właśnie przy okazji wyborów do jej głównego organu, czyli do. Rady Powierniczej. World of Trustees. Dobra. Natomiast teraz pokrótce o tym, że tej Radzie Powierniczej, którą za tydzień będziemy wybierali, podlega wszystko tam, co jest dokoła. W związku z tym, na przykład, też Lila Tretikow, która była przez media w szefową Wikipedii, też podlega razie powierniczej, a Lili podlegają wszyscy pozostali pracownicy. No i oczywiście ci pracownicy tam kiedyś było ich kilku, kilkunastu. Jeszcze nie tak dawno temu było ich stu. Potem nastąpił taki wybuch, jeżeli chodzi o, o zatrudnianie, cele, metody, środki, zarządzanie itd., itd. i tak dalej, w tym momencie jest 200, 200 pracowników którzy zajmują się określonymi sprawami, e, mają tam wyznaczoną strategię działania i w ogóle. E, no i mm, tak jak pewnie pamiętacie, mniej więcej rok temu, no to chyba było nawet od 1 maja, e, e, szefową tych wszystkich pracowników została Lila Zmieniła na stanowisku Sue Gardner, która była wcześniej ileś tam lat od samego początku. No i Lila przyszła, e, tutaj też można by powiedzieć jak krótką charakterystyki, charakterystykę Lili, ale nie o to chodzi, więc Lila przyszła z zadaniem, żeby zmienić to, co została, m, żeby to przekierować na bardziej nowoczesne tory. No to znaczy, żeby fundację zmienić, tak? E, Strukturę są? fundacji, żeby zmienić, żeby poprawić... E, to nawet nie tyle strukturę fundacji, co w ogóle działanie fundacji, działanie pracowników, wykorzystanie pracowników do tego, czym się powinni zajmować. Uh -huh, uh -huh. E, bo jeżeli pracownik, no to umowa o pracę, jak umowa o pracę, no to jakiś tam zakres zadań. Teraz po prostu dostosowanie wszystkich tych zakresów zadań do ogólnej tej formuły, którą się powinni właściwie zajmować. Więc były olbrzymie zmiany, typu e, wcześniej Różni pracownicy fundacji współpracowali sobie ze społecznością w ramach swoich zadań. Z tym, że jak to byli pracownicy, no to ich wiązała umowa o pracy. zresztą cały czas wiąże. I oni w ramach pracy mieli robić to, to, to i nic poza tym. Więc oni nie byli tak bardzo i nie są tak bardzo żywiołowi jak wolontariusze, którzy mogą sobie określić, dzisiaj się zajmę tym, jutro się zajmę tamtym. No więc y, ten sztywny zakres, y, którym się y, oni zajmowali, niekoniecznie odpowiadał temu, czym się zajmowała społeczność. Więc y, Lila przyszła i zmieniła to w ten sposób, że y, utworzyła osobny dział, czyli taką najwyższego rzędu jednostkę osobną, Community Engagement i to jest y, y, y, dział, który, który ma jedynie za zadanie koordynować wszystko, co jest związane ze społecznością. To jest masa rzeczy tak naprawdę. Po drugie, zmieniła dział engineering. Tam jeszcze było w nazwie engineering and product development, to z tego product development zrezygnowano. I teraz jest engineering, czy tam engineering and product, jakoś tak. W każdym razie ci, ten dział inżynieryjny, techniczny i tak dalej, też został zupełnie przebudowany. Jego struktura została zupełnie zmieniona. I tak jak od jakiegoś czasu się mówiło, że na przykład fundacja powinna mieć zcentralizowany zespół, który zajmowałby się badaniami. To tak jak ostatnio analitycy, którzy zajmowali się chociażby tym, żeby sprawdzić, jak dużo nowych artykułów w Wikipediach różnych przetrwa, a jak dużo zostaje usuniętych, to ci ludzie pracowali osobno od tych ludzi, którzy pracowali nad tym, jak się komu podoba na przykład interfejs. A teraz ci wszyscy badacze, cały ten research został scentralizowany w jedną strukturę. Tak jak kiedyś się mówiło jeszcze, chociażby w Londynie, że brakuje ludzi, którzy by budowali narzędzia dla zaawansowanych użytkowników. Konkretnie pod mm, no, taką moderację projektami Wikimedia. Mhm. To teraz jest osobny community tech. To no, wszystko napisałem na tablicy ogłoszeń pod 1 maja. I tak została ta struktura zmieniona żeby teraz odpowiadać raczej zewnętrznym potrzebom, czyli spełniać te potrzeby, które istnieją na zewnątrz, a nie spełniać te potrzeby, które zostaną wykreowane wewnętrznie w ramach jakiejś tam wizji fundacji. Na zewnątrz w sensie od wolontariuszy przychodzących, czy na zewnątrz w sensie od użytkowników przychodzących? Nawet przychodzą. nie od wolontariuszy, tylko ogólnie od użytkowników. Czyli okay. na przykład zespół Editing zajmuje się tym, żeby ludziom pomagać w edytowaniu, zespół Reading Pilnuje tym, zajmuje się tym, żeby, żeby przyjemnie się czytało Wikipedię i tak dalej, i tak dalej. Editing, Reading, Search and Discovery, Infrastructure i Community Tech. No i tam jeszcze Fundraising Tech. Szczegóły można sobie przeczytać. Grunt, co jest najważniejsze, to jest to, że zmieniono zakres obowiązków pracowniczych w taki sposób, że teraz łatwiej mam wrażenie, będzie skontaktować się z konkretnym um, pracownikiem fundacji i um, współpracować z nim. Nie tak, że raz się skontaktować, powiedzieć mu i ciało, tylko właśnie bardziej um, będzie lepsza, jak to się mówi, synergia między, między pra poszczególnymi pracownikami oraz całymi tymi działami oraz w ogóle fundacją, a społecznością. To według mnie jest na plus. Strasznie dużo się, jak tak tego słucham, jak opowiadasz, jak tutaj trochę sobie czytałem to co, to, co pisałeś, to wygląda strasznie duża machina. Czy nie masz takiego wrażenia, że to się może zrobić przerost formy nad treścią? Czy w to faktycznie wszystko jest potrzebne? Raczej się pilnuję tego, żeby nie było przerostu formy nad treścią, po prostu... W tym momencie jest taka, taki etap, oczywiście Fundit, który kandyduje właśnie do Rady, do, do, do, do Rady Powierniczej, będę o tym mówił że jeszcze za tydzień, że, że faktycznie przerost formy nad treścią też jest pewnym zagrożeniem, o którym wszyscy pamiętają i jakoś tam się próbują wystrzegać, ale w tym momencie raczej, gdybyśmy mieli określić, to, to jeszcze nie, nie weszliśmy w fazę baroku, kiedy przerost formy nad treścią jest zasadą, tylko raczej w tym momencie po prostu jest taki wybuch, coś jak rozkwit średniowiecza, kiedy dostrzegamy różnorodność różnych tam wiem, potrzeb, bodźców, zadań i tak dalej i trzeba jakoś nim sprostać. Trzeba to skanalizować, ukierunkować. Trzeba zatrudnić kogoś, mm -hmm. kto będzie się zajmował UX-em i tylko UX-em, Trzeba zatrudnić kogoś, kto się będzie, zatru... będzie pisał oprogramowanie dla ludzi, którzy robią zbiórki pieniędzy. Mm -hmm. e, trzeba kogoś, kto zrobi content translation i tak dalej i tak dalej. i tak dalej. Tego jest bardzo dużo i faktycznie no, to jest 200 pracowników. Więc te zmiany są całkiem spore. No i dobrze, no to będziemy na bieżąco chyba dzięki tobie, jeśli chodzi o te zmiany w strukturze. Eee... Dziękuję za tą y, wypowiedź, bo tak nie, ciągle nie za bardzo mi się chce wnikać w to, jak to tam wygląda, ale no, trzeba się interesować. I, y, znaczy i... nie za bardzo ci, może ci się chce wnikać dlatego, że jeszcze nie, niewiele miałeś kontaktu. Tak. Znaczy miałeś kontakt z Brandonem, ale w toku swojej zwykłej działalności Wikimedialnej nie musisz się kontaktować tak. z nim. Czyli... Mm -hmm. No dokładnie. Twoja, Chcia... twoja działalność jest zupełnie inna, natomiast no tak. jakby tak porozmawiać z już członkami zarządu stowarzyszenia, z tymi bardziej technicznymi, no jest sporo tak naprawdę ról, które można by tam gdzieś podjąć. No tak. Dla mnie ja ważny, tak jak, no, ważne, żeby nie zepsuli. Marycha chociażby teraz robi ten e, e, nasz Wikimedia Central and Eastern Europe Spring 2015, to tutaj to już się zazębia z tym, co robi Ania Kowal. Mhm. No Tutaj są takie zawsze obawy, że ktoś może coś zepsuć, bo taka praca przy strukturze to może spowodować straty, i, i, i pewnie no, zawsze to jest jakieś ryzyko, jak się no zmienia tak, Ale struktura. To, to już jest byłam głębszy problem. Te zmiany oczywiście zostały y, zrobione jakiś pół roku, rok po, po w ogóle przyjściu do pracy. Lidak, mhm. że ona najpierw długo. Zapoznawała a, się, mhm. obserwowała. Tak. Czas nas troszkę goni. Content translation chyba wyrzucimy na przyszły tydzień w takim razie, a korzystając z tego, że jest z nami Kasia, to może opowiesz nam o tygodniu artykułu austriackiego, który zaczyna się dzisiaj. Tak, tak chciałabym wszystkich zaprosić do udziału w tygodniu artykułu austriackiego, do udziału poprzez pisanie nowych i poprawianie starych artykułów dotyczących Austrii, Będziemy oczywiście też rozdawać e, nagrody e, tradycyjnie, czyli 60 zł e, na książkę lub tam czasopismo, e, czy, pismo, czy no po prostu tak, tak jak już mamy pewien system takich nagród, to właśnie już tradycyjnie e, 60 zł dla osób, które są e, zaangażowane w czywiesza i 100 zł e, nagroda dla osób, które piszą najwięcej artykułów powyżej 5, 5, 5 kB. No i teraz mamy taki cel. Na ten tydzień austriacki, żeby było powyżej 260 artykułów, no bo po prostu wypadałoby robić sobie cele. Także to jest takie minimum, które jestem w stanie y, po prostu zaakceptować, a potem będę zła. <śmiech> y, tak, a y, jakby równolegle będziemy mieli też tą wiosnę rosyjską. Y, y, w zasadzie w tym samym czasie to trwa i takie same są w sumie zasady. Jakby oprócz tych nagród, o których wspomniałam, które są sobie takie same, to będziemy mieli jeszcze też taką globalną nagrodę dla osób, które są najbardziej zaangażowane w tą wiosnę, i jest to wyjazd zagraniczny. Hmm. Dokąd? Jest finansowany przez fundację. Aha? Dokąd? Nie wiem jeszcze. Ale w kierunku Central Europe? Tak, tak. Znaczy to um, któryś z krajów, te, które jakby podpisują się pod właśnie Europą Środkowo-Wschodnią. Także no nie, nie wiem, które nie dostałam takiej A Finlandia to jest też Europa Wschodnia? Znaczy, oni się, w Finlandii się nie, nie podpisuje pod tą etykietą, e, ale na przykład już... Ale geograficznie? Ta. Geograficznie są raczej... To, to jest, to jest, wiecie co, bo to chodzi o to, że to jest kryterium właściwie bardziej fundacji niż pojęć no tak. politycznych czy geograficznych. Tak jak mamy Global South i Global, Global North, przecież wiemy, że do Global South należy, nie wiem, Białoruś, a do Global North należy Australia bo to są pojęcia po prostu mm -hmm, drogłe, mm -hmm. no, nowsza wersja krajów rozwijających się, rozwiniętych i mm -hmm. tam nie, nie rozwiniętych, pierwszy, drugi, trzeci świat. Coś w stylu. To po prostu jest no, no, nowsza wersja tego i e, Central and Eastern Europe to jest nie global north, nie global south, to jest coś pomiędzy takie społeczności rozwijające się mm -hmm. i tutaj Skandynawia, a w Finlandii jest za, zaliczana do Skandynawii, Skandynawia jest zaliczana do krajów już wysoko rozwiniętych. No tak. E, I to już nie jest global, e, znaczy to nie jest Central and Eastern Europe. Dobrze, czyli przypominamy, tydzień artykułu austriackiego od 9 do 15 maja i w tym samym czasie właśnie podobna akcja dotycząca właśnie krajów wschodniej i, i centralnej Europy na temat Rosji też od 9 do 15 maja i co warto zaznaczyć, są w formie konkursów prowadzonych przez Kasię. Myślę, że to jest Marka też. No, no. Jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś chce jakieś tam właśnie bardziej szczegółowe informacje, no to można po prostu spotkać gdzieś na, na, na irc albo napisać do Anikowal i wtedy ona odpowie. Mhm. To jest ten przykład właśnie już większego zgrania w fundacji ze społecznością. Mhm. No fajnie. To zostało nam parę minut dosłownie, właściwie minuta, więc content translation, bym Cię prosił Szymon, żeby za tydzień opowiedzieć o Aha. tym, co to jest. Dobrze? Ja dziękuję Wam już w takim razie za tak liczny udział dzisiaj. Bardzo było nam miło Was gościć. Dziękujemy Ci Kasiu, dziękujemy Ci dziękuję. Olga. Bardzo miło nam zawsze będzie, jak będziecie chciały coś powiedzieć na antenie tutaj do naszych słuchaczy, który, który, których jest coraz więcej, co widać po statystykach. Przypomnę, że można nas słuchać głównie w podcastach. Najwygodniej jest słuchać nas w podcastach, czyli na stronie nowiny.podcasty.info. Na żywo spotykamy się tutaj w studiu w Młodzieżowym Domu Kultury przy Łazienkowskiej 7. Można do nas przyjść oczywiście, wcześniej warto się umówić i tutaj bezpośrednio przy mikrofonie porozmawiać, bo wtedy rozmowa jest wygodniejsza. No ale trudno z, z Jeleniej Góry czy z Krakowa albo z Lublina przyjeżdżać tutaj co tydzień na nagranie audycji. I dlatego Hangout nam bardzo pomaga w tym. Dobrze, czyli to są te rzeczy, o których miałem powiedzieć. No i cóż, I w takim razie zapraszam za tydzień do wysłuchania kolejnej audycji. Jakie tematy będą, no to się dopiero okaże na stronie notatek. Każdy może zasugerować jakąś, jakiś temat audycji, o którym będziemy mówić za tydzień. Dziękuję Wam bardzo w takim razie i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. cześć.